Edycja Kadr Ci dzisiaj odcinek 67, naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. A po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak, witamy. Dzień dobry. Dobry wieczór, w zależności od tego jak nas Miś słuchacie. Plus... O, dobra. Okay. E, jak zwykle zaczniemy od Newsów z ostatnich dwóch tygodni, które przykuły nam oczy, uszy i czy Chciałeś powiedzieć, że przykuły naszą uwagę. Ale... Też, też, też. I myślę, że warto wreszcie wspomnieć o garstce coraz większej. Ogło Ogłoszonych gości na Międzynarodowym Festiwalu komiksów gier tegorocznym. Tutaj już wypisałem sobie 9 nazwisk, więc tutaj to jest naprawdę całkiem sporo, a myślę, że jeszcze coś się pojawi Tak, prawda? ta lista myślę, że się jeszcze będzie rozszerzać. Tutaj mówimy oczywiście o zagranicznych gościach, ponieważ że ten, te to, że cała śmietanka polskich twórców też tam będzie, to jest w zasadzie. Pewne jak co roku. No i kogo my tu mamy z zagranicy? Wiedzieliśmy już wcześniej, mówiliśmy zresztą nawet tutaj na łamach podcastu o Peterze Miliganie i Mawilu. Peter mm -hmm. Miligan, który zapowiedział się sam. Czy to Mawil zapowiedział Nie, się? Mavill się, Mavill się sam? Mawil się zapowiedział. Mawil zapowiedział się sam. Peter Miligan został ogłoszony przez Zinjola chyba na, na początku, tak? tak. Natomiast teraz już znamy trochę więcej tych nazwisk. I ostatnio takie wydaje mi się największe poruszenie wywołało ogłoszenie Michaela Janina z DC wreszcie ktoś z DC ponieważ skoro w zeszłym roku był prawda Jim Lee no to spodziewano się wręcz oczekiwano że w tym roku też będzie co najmniej Jack Kirby Tak, że w tym roku też na pewno będzie jakieś ogromne nazwisko i pytanie czy dostaliśmy to czego chcieliśmy. Michael Janin jest jednym z Topowych obecnie rysowników, jeśli chodzi o DC. No zwłaszcza, że rysuje też jedną z topowych serii. Mówisz o Batmanie? Tak. No to tak. Jeszcze w No Jeszcze, Supermana, jeszcze nie? w jeszcze czy Action Comics. Co on robił? E on się w Polsce udzielał w. Y Ostatnie Dni Supermana, Droga, no, droga do Odrodzenia. Wcześniej były... Wiesz, go szczerze tak najbardziej pamiętam z Justice League Dark, które było bardzo fajne w New tak, 52. Tak, dokładnie. Ja też tam go poznałem, później jeszcze w Graysonie. I mam zeszycik. oj. Uh -huh. jeszcze w Graysonie się później udzielał przez długi czas i tam najbardziej poznałem jego pracę, później gdy przeskoczył do właśnie Takich rzeczy jak ostatnie dni tego Supermana, no to siłą rzeczy się przeczytało, gdy wyszło w Polsce, ale na przykład było wspominane kiedyś, że Batmana z odrodlenia ja nie zbieram, mm -hmm. bo się odbiłem bardzo mocno, więc tutaj tych jego rysunków do tej serii akurat nie znam, ale przypuszczam, że jakoś mocno forma mu nie opadła, może nawet była jest lepsza niż, niż dotychczas, więc Mikel jest, Janin jest takim rysownikiem z górnej półki ale no wiadomo rock... To też na pewno ciekawe rzeczy będzie mógł opowiedzieć nie pracując przy takich seriach. Tak tak zdecydowanie ale tu i ówdzie widziałem jakieś tam oczywiście kręcenie nosem no wiadomo rok po Jimmy Lee to kto by nie przyjechał to prawdopodobnie miałby pod górę no. miałby pod górę jeśli chodzi o powiedzmy to kaliber gościa ale nie zrażajcie się, Mikkel, Mikkel Janin jest zdecydowanie ciekawym gościem i mamy... Znaczy mówisz o DC oczywiście, nie? Tak, bo tak, jakby tak. w końcu przyjechał Mike Minola, to... Och, to by było w ogóle nie do pobicia. No ale Mikkel Janin jeśli chodzi o DC to jest takie fajne nazwisko i myślę, że wybiorę się na jakieś spotkanie z nim o ile uda się dopchać do sali. Bo na przykład pamiętasz w zeszłym roku na Dream Ali nie wybrałem się ani razu. Tylko tam. Ja byłem, ale to było na tej fest dużej sali w drugim budynku i spokojnie byś wszedł. Mm, no, ale po prostu nie czułem jakiejś szczególnej potrzeby. Nie, nie, to znaczy to, to, to też rozumiem oczywiście, mm -hmm. natomiast e, nie było tak, że się nie dało wejść. O, po tym, co słyszę, jak jest na pyrkonowych prelekcjach, mm -hmm. że ludzie już nie wchodzą, bo zamknięte. No, nie na, nie na spotkania z twórcami komiksów. <laughs> to mnie nie śmieszy tak naprawdę. No To, jest... to, to był śmiech przez łzy. Dokładnie. E, tak. Natomiast e... nie, no nie było problemu wtedy z Jimem Lee, więc tym bardziej. Okej. Okay. Natomiast innymi gośćmi, którzy zostali ogłoszeni to tutaj mamy między innymi Alvaro Ortiza, który jest autorem komiksu Murderabilia, który ukaże się zresztą w Łodzi od, od wydawnictwa Team of Comics. Mhm. I takie pytanie do ciebie ja nie znam. Tego twórcy, nie wiem, nie, nie też znam. nie znam. Natomiast jakby grafika, w której został przedstawiony i był przebrany za jakiegoś takiego miszka z nadąsanym miną jest, mhm. jest przecudowna. Tak tak to jest, to jest fakt natomiast pytanie które chciałem zadać czy twoim zdaniem ja tutaj nie oceniam wyboru organizatora MFKiG czy twoim zdaniem zapraszanie gości którzy są w ogóle nieznani w Polsce jeśli chodzi o ich dorobek artystyczny czy, czy ma to sens. Twoim zdaniem? Myślę że tak dlatego że wymaga to jakby w twojej głowie odblokowania tego że że chcesz poznać coś nowego i że musisz poznać coś nowego, a nie trzymać się cały czas tylko osób i komiksów, które znasz. nie? Dlatego jak idziesz na takie spotkanie, na mojej pierwszej MFC yy, byłem na kilku spotkaniach i później mnie to zainteresowało. Poszedłem, kupiłem komiks tych twórców i byłem bardzo zadowolony. No. Także było spoko I, i uważam, że jakby ściąganie osób, yy, których nie znasz, ma jak najbardziej sens bo gdybyś miał ściągać osoby które są znane. Hm. Tak szczerze ci powiem jeśli chodzi o takich odbiorców yy, superbohaterów to nie wiem na ile oni znają twórców. Mówię oczywiście bardzo bardzo ogółem. Yy, weź pod uwagę to jak jak sprzedał się film Black Panther prawda. Mm -hmm. I a jak to wpłynęło na sprzedaż komiksu Black Panther. Nie wpłynęła. Jak, no? Dokładnie, Wie, no bez... więc y, ludzie lubią postacie, lubią słuchać o tych postaciach, dlatego tak popularne są wszelkiego rodzaju O, zobacz, kto oprócz Tora podniósł młot Tora Tak, e, no, a nie, nie osoby, które coś o tym piszą. Okej, okay, no ja tutaj... Takie mam zdanie Tak, ja tutaj się absolutnie zgadzam. Mi się wydaje, że właśnie miejsce takie jak Międzynarodowy Festiwal Komiksu Gier wręcz powinien być Takim miejscem które zaprasza powiedzmy tak pół na pół troszeczkę bym powiedział. Tak no bo jedziesz tam no. też poznać komiksy. Mm -hmm. Prawda tak, po poznać nowych twórców ale też spotkać takich których już się zna i na przykład, bardzo chciało się zobaczyć. Zawsze powinien być jakiś człowiek legenda mm -hmm. ktoś znany i osoby które warto poznać. No to mamy legendę to będzie Miligan i Mawil myślę że też już można w sumie powiedzieć spokojnie mm -hmm. e, osoby znane no Mikkel Janin nieznany znany Sascha Homer o. No tak. Twórca tak. Insekta, twórca komiksów Cztery Oczy, oba ukazały się w Polsce nakładem kultury gniewu. Ingo Romling, twórca Mal Malcolma Maxa, on chyba już był, chyba już często nawet bywał w Polsce, tak mi się wydaje. Ile ma do rekordu Bisleya? <głosy> Nie jestem pewien. No ale tak, są to takie nazwiska, które są już znane, rozpoznawalne i obok nich jest na przykład Burku Turker, Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem. To jest jedna z, tych, z tej fali niemieckich twórców, która w tym roku zawita do Łodzi. Mhm. I to jest osoba, która jak dotąd z tego co wyczytałem, wielu publikacji w Niemczech nie ma. W Polsce nie ma żadnej i chyba nawet dotychczas nie ukazała się żadna zapowiedź publikacji czegokolwiek tej autorki. Więc to jest takie może ryzykowne troszeczkę posunięcie mimo wszystko, bo jeżeli przyjedzie ktoś kto nawet na tym największym festiwalu nie doczeka się premiery jakiegoś swojego tytułu przełożonego na język polski to może faktycznie mieć. I na pewno nie będzie żadnego tytułu. Hmm. No, na chwilę obecną na chwilę obecną nic nie wiadomo. zaj sobie wypisałem najsłynniejsze dzieło tej autorki i przy moim niemieckim nie jestem w stanie go nawet przeczytać bo jest tu taka dziwna literka, którą nie wiem jak czytać, więc nie będę tego czytał. No, ale chodzi o to, że nie ma jak dotąd żadnej zapowiedzi nie wydania tego komiksu albo jakiegoś innego w języku polskim i obawiam się, że po prostu na spotkanie z tą osobą może przyjść pięć osób, sześć osób, coś takiego, wiesz. Mniej więcej tyle ile na prelekcję o architekturze w DC. No i tam było więcej osób, tam no, mogło być, tak, być na 12 więc to nie są już przelewki, o co się chodzi. Już trzeba klimę mocniej włączyć. Hmm. Natomiast jeśli chodzi o jeszcze innych ogłoszonych twórców no to jest Andre Lima Araujo. Ho. Ho. Okay. E, czyli twórca komiksu Men Plus który ukazał się jakiś czas temu w Polsce też od wydawnictwa Team Komiks, Comics ale Nawet też go recenzowaliśmy. Dokładnie ale też e, rysownik który przewinął się i przez Marvela i przez DC i przez Emil więc on, on też będzie z pewnością miał dużo do powiedzenia na ten temat. I ostatni ogłoszony, jak dotąd twórca, to nawet nie jest twórca, tak na dobrą sprawę, Erwin Rustemagich. To jest osoba, na której historii oparto o komiks z Sarajewa, ale przyjedzie też do Polski jako agent, który będzie brać portfolio od twórców. Tutaj jeszcze nie do końca zostało doprecyzowane, czy to będą scenarzyści, czy rysownicy, czy wszyscy, jak leci. No ale będzie, będzie osoba, która będzie brała portfolio, to już też jest taki chyba zwyczaj, dobry zwyczaj na, na tego typu festiwale. Ba bardzo dobry, zwłaszcza, że też dużo osób przychodzi tam z tymi portfoliami, prawda? Mhm. I przykład Katarzyny Niemczyk pokazuje, że też faktycznie można... da. Że się da. Czekam jednak mimo wszystko na jeszcze jakieś co najmniej jedno większe nazwisko. Mam nadzieję, że się doczekam, ale jeżeli się nie doczekam, to nie będę narzekał. Na Petera Milligena, na Michaela Janina, nawet... Na Andrę Limę y, Arau Ho, z pójdę posłuchać co tam mają ciekawego do powiedzenia. Myślę, że na Sasze Homera też bym się wybrał. A prawda jest taka, że gdy przyjedziemy do Łodzi to znowu spojrzymy na program i okaże się, że nic nam nie pasuje tak na dobrą sprawę. No zobaczymy. I, co, jeśli ro, będzie co roczna, znowu prelekcja o architekturze to... Coroczna tradycja. To bardzo chętnie. Y, natomiast pojawiły się nominacje do misiów. Do tak. nagród, które będą drugi raz, dobrze? dobrze, mhm, dobrze drugi mówisz. raz rozdane podczas właśnie Międzynarodowego Festiwalu mhm. Komiksu i Gier. Mamy tu przygotowane komiksowe rzeczy, dominowane w misjach. Tak, tak. Nie będziemy czytać wszystkiego po kolei, ale właśnie warto odnotować, że w tych, w tych nagrodach jest komiks obecny wśród filmów, wśród seriali, wśród sztuk teatralnych audycji radiowych chyba też tam mogło no generalnie cała tworów kultury tak wszelkie twory kultury zostały tam wymienione bardzo mi się podobają nazwy kategorii mhm. no niezmiennie tak nie, i wy, wymieńmy rzeczy komiksowe które zawalczą mi się w i kategorii rozbawiło powstanie film narodowy w kategorii wzruszyło pan żarówka działo się Wystawa teraz komiks i tutaj taka ciekawostka, bo na początku tam było napisane wystawa czas na komiks. Mhm. Tak się troszeczkę zlało pewnie, ale no, zdarza się najlepszy. Um, najlepszy bohater. Pan Żarówka. Najlepszy czarny charakter. Producent z powstania filmu narodowego. I najlepszy twórca. Jacek Świdziński. Więc ogólnie Jacek Świdziński. Ogólnie, mocny faworyt. Ogólnie kultura gniewu tutaj no tak. zarządziła można powiedzieć. W tych, w tych nominacjach. Zobaczymy, czy uda się komuś coś wygrać. W zeszłym roku zdaje się, wpadła na grę Jeden z misiów wpadłych do Krzysztofa Owedyka. W ręce mm -hmm. Krzysztofa Owedyka za. Będziesz smażyć. Za, będziesz smarzyć W piekle Dziękuję bardzo. Więc mamy, na, mamy nadzieję, że w tym roku też się uda komuś coś wygrać. Byłoby to na pewno fa fajne. Trzymamy kciuki, tak? Mm -hmm. Jedno jak najbardziej, oczywiście. Natomiast taka informacja kolejna, która rzuciła nam się w oczy, uszy i inne członki, to jest kolekcja Transformers, która komiksowa, która być może, znaczy być może, nie być może, bo na pewno, ale kiedyś zacznie się ukazywać w języku polskim. Nie wiemy dokładnie kiedy. Nie wiemy dokładnie, czy jest to tylko rzut te testowy, czy nie. Najprawdopodobniej to jest rzut testowy. Ale na facebookowej stronie Dodatki w Kiosku, która jest całkiem dobrym źródłem, jeśli chodzi o to o informacje dotyczące tego co będzie się ukazywać niedługo w kieskach ruchu i innych salonach prasowych. Pojawiła się informacja że kolekcja Transformers G1 po no, lada moment się zacznie ukazywać i zajaraliśmy się. Tak to to prawda G1 oczywiście trzeba brać tu z przymrużeniem oka bo nie chodzi tylko i wyłącznie o serial animowany znany wszystkim z lat 80 G1 jest też nazwą uniwersum w którym IDW robi swoje komiksy które się właśnie będą kończyły teraz Unikronem co nie zmienia fakturze i tutaj i tutaj są, są bardzo dobre komiksy. Z tej zapowiedzi która się ukazała możemy się dowiedzieć że będą to Hmm, oczywiście komiksy z lat 80. i kolejne i to będą kompletne historie konfliktu między Autobotami i Decepticonami od komiksów wydanych przez Marvel U.S. przez Marvel U.K. Dreamwave aż po rewolucyjną serię z IDW gdy sobie sprawdziłem jak ta kolekcja wygląda w innych krajach to się trochę zlękłem ponieważ mamy 75 tomów czyli dużo mhm. jeżeli Pierwszy tom będzie, się, um, będzie kosztował 14,90 Wydawcą Wydawcą będzie wydał Hashed w Polsce No to można przypuszczać, że drugi tom będzie standardowo za trzy dychy, każdy kolejny za cztery dyszki Tak jak WKKM, tak samo jak superbohaterowie Marvela, tak samo jak te in, inne wszystkie kolekcje, które się ukazują um, Będzie panoramka oczywiście i tego typu rzeczy, natomiast e, bardzo mnie zaciekawiło to, że tomy mają zawierać dodatkowe materiały, szczegóły e, powstania danych historii, charakterystyki bohaterów, informacje o twórcach, galerii okładek, mam nadzieję, że nie będzie to tak jak w, e, w WKKM po prostu ograniczało się do dwóch stron, za przeproszeniem pieprzenia o niczym, bo te wstępy, które tam są, to znaczy gdy jeszcze kupowałem jakieś tomy tej kolekcji, no to były po prostu całkowicie zbędne więc mam nadzieję że w Transformersach będzie to troszeczkę lepiej rozwiązane. No i to jest pierwsza kolekcja którą naprawdę poważnie myślę nad tym żeby kupować w całości. O to widzisz ambitnie ja, ja o całości nie myślę bo nie mam na to pieniędzy mhm. ale jest to naprawdę taka właśnie kolekcja nad którą żałuję że nie mam na, na nią pieniędzy. Może ją będziemy kupować na pół i w dni parzyste będzie u mnie, a w dni parzyste u ciebie. Dokładnie będziemy tak. tak tirami wysyłać. Dokładnie tak. Co dwa tygodnie zmiana mieszkania. <laughs> Więc czekamy. Wiele, tak. Czekamy na kolekcję Transformers. Natomiast jest I już... Fajnie, że się pojawia, bo jeśli to się pojawiło, to może się pojawi sędzia. I może się pojawi kolekcja Żółwie i w ogóle będziemy mieli więcej... Może kole... się pojawią jakieś Żółwie Mieli kole więcej kolekcji niż, niż ustawa przewiduje. Natomiast, a propos, była też w tym samym miejscu zapowiedziana kolejna kolekcja, która co prawda mnie jakoś szczególnie mocno nie interesuje, ale zauważyłem, że na przykład na jednej z facebookowych grup o komiksach wyruszy, ta, ta kolekcja wywoła nieco większe poruszenie nawet od Transformersów. i Będzie to kolekcja zatytułowana Wielka Literatura w komiksie. Tom pierwszy 6.90, czyli mało. I to będzie kolekcja, która zawierać będzie, jak nazwa wskazuje, komiksowe adaptacje wielkich dzieł literatury. I z tego co zdążyłem się dowiedzieć na jej temat to, to będą amerykańskie, wróć, europejskie rzeczy jak najbardziej, różnych twórców. General... Mark Twain nie jest europejczykiem. Nie chodzi mi o dzieła literackie, tylko że... Komi, A, adaptacje, ko tak, adap forma komik. rozumiem, dobra, tak, dobra. Ponieważ za te adaptacje odpowiada wydawnictwo Glenat, więc to będą o okay. fra yeah. I co prawda, tak jak wspomniałem, no mnie to jakoś szczególnie mocno nie, nie poruszyła ta, ta informacja, ale być może jakieś pojedyncze tomy, jeżeli nie będą kosztować jakoś szczególnie dużo, to sędzią to też sięgnę. No jeżeli pierwszy tom... Ma być za 6,90 no to można śmiało przypuszczać, że kolejne nie będą kosztowały 4, mhm. 40 zł. można też przypuszczać, że to raczej będzie miękka oprawa, format być może jakiś pomniejszony względem typowego frankofona, ale no. Albo frankofon, no kolekcja Torgala też była, nie? Ale kolekcja Torgala była w takich mini zaszycikach. Naprawdę? Tak. To było, to było... Kolekcja Lucky Luka, ta, która nigdy nie weszła też? Tak, tak samo. To też było takie... Niesamowite. To było takie, mniej więcej jak tutaj mam, mamy a, spod ustych, to mniej więcej coś w, te, w, ten, mhm. w ten deseń. No i co? Zobaczę, jak ta kolekcja faktycznie wystartuje, to się mocniej jej przyjrzę, ale w chwili obecnej nie jest to mój priorytet. Transformersami zdecydowanie się bardziej zajerały. Mhm. Natomiast co tam w Stanach, panie Andrzeju? W Stanach się zrobił kolejny przypał znany jako. Mm, duże firmy komiksowe są korporacjami i służą do zarabiania pieniędzy i. Są złe. I, <grych> no to trochę tak. Natomiast chodzi o to, że jakby mm, korporacyjność znowu utrudniła pracę twórczą, i chodzi o Mata Wagnera, który narysował komiks do scenariusza Toma Kinga. To ma być chyba 54 numer Batmana ja, jakoś tak. Który z nich? Dokładnie natomiast za kolory miał odpowiadać jego syn. I po oddaniu wszystkiego kiedy wydawało się że już jest wszystko OK. No DC odrzuciło i zmieniło kolorystę na kogoś stamtąd jak to można określić. Mhm in-house colorist I, no i zrobiło się trochę, znaczy Matt Wagner napisał post na Facebooku, że y, jest mu przykro i tak dalej i tak dalej i że nie powinno dojść do takiej sytuacji. I wtedy pojawiła się druga rzecz gorsza albo znaczy równie zła co wielkie wydawnictwa komiksowe. Czyli wielkie portale informacyjne również o komiksach, które zrobiły z postu Mata Wagnera po prostu wydanie krucjaty przeciwko DC i że on jest niezadowolony ze wszystkiego i później musiał jeszcze, nie, nie dość, że jest niezadowolony, bo mu wywalili robotę, którą zrobił razem z synem, to jeszcze musiał później prostować, że on nie ma żalu do Tom Kinga, nie ma żalu do redaktora naczelnego Batmana. Tylko chodziło o samo zachowanie i nieposzanowanie czyjejś pracy twórczej. No ale jak wiadomo, konflikty jak się stworzą, to później rządzą się własnymi e, prawami, więc no zrobiła. Ja nie zgadzam się oczywiście z odrzuceniem e, czegoś tak wcześnie, bo no, przecież wiedzą, kogo zatrudniali, więc to, to nie jest taka branża, że ktoś ci przyjdzie i ci zrobi renowację Jezusa e, i nagle wychodzi jakieś pośmiewisko. Z tym ciekawa historia, dzięki tej kobiecie, która zniszczyła tego starożytnego Jezusa, to miasto w ogóle odżyło, bo wszyscy byli na skraju bankructwa, a teraz są pielgrzymki, żeby sobie zdjęcie z Jezusem zrobić. Tak czy siak, wiedzą kogo zatrudniali, więc no to jest czyjaś praca, kiedy, kiedy można było kolorować coś komuś innemu i zarobić na tym pieniądze. I no wychodzi tylko to takie pieniężne podejście. I wątpię żeby w Marvelu kiedyś nie było takiej sytuacji czy. no Chyba tylko te dwa wydawnictwa tak naprawdę mm -hmm. <gł> mogłyby. Jednak w imidzu masz trochę większą wolność prawda. No tak, tak tam jest tak że jak sobie wybierzesz kolorystę to, to on po prostu pracuje i nikt nie ma nic do tego. Może no. w jakimś boomie czy w czymś gdzie jadą po prostu na jakichś licencjach i to musi być utrzymane tak jak, tak jak uznają. No smutno, natomiast też uważam za mega słabą opcję y, zrobienie po prostu wielkiej głównoburzy burzy w szklance przez media społecznościowe y, i, i nie chodzi mi tu o osoby, które to jakby po prostu przeczytały i zrozumiały, bo, bo mają mózg y, i wyraziły swoją opinię, tylko chodzi mi o właśnie wielkich y, potentatów na rynku informacyjnym którzy tak już sformułują nagłówki, żebyś myślał że Matt Wagner właśnie idzie na krucjatę przeciwko mhm. wielkim wydawnictwom. Natomiast ja mam z tego co zauważyłem przynajmniej w dniu ubiegłym zupełnie inne zdanie niż większość osób które od razu wydały wyrok i złe, mhm. złe DC jest złe ponieważ widziałem właśnie tą informację repostowaną na Facebooku widziałem parę newsów na serwisach komiksowych i bardzo mi się nie spodobało to, że no faktycznie to takie skazywanie DC za to, że jest DC i ja tutaj nie, nie mówię, że Wagner przesadził, czy coś w ten deseń i tak naprawdę to jest kłamstwo bardzo dobrze się stało, że odrzucili te kolory, czy coś w ten deseń po prostu zwróciłem uwagę na to, że w tym poście Mata Wagnera jest dodany kawałek ilustracji, który jest okładką prawdopodobnie tego numeru. Gdy pojawił się drugi post Mata Wagnera, pojawił się ten sam, ten, ten sam obrazek, tylko w, w całości, wtedy był fragment, tutaj za drugim razem było w całości. I tak się zacząłem zastanawiać, dlaczego nikt nie wziął pod uwagę możliwości, że może faktycznie te kolorowanie było odzrąbane i zostało odrzucone, dlatego czemu nikt nie wziął takiej sytuacji pod, pod uwagę, za to od razu pojawiły się newsy typu, o zobaczcie jakie to DC jest złe, bo tak na dobrą sprawę no, nie wiemy co, co młodszy Wagner zrobił, co się dokładnie nie spodobało, jasne może to być sytuacja taka jak... Em, jak nie, niejednokrotnie w Marvelu czy DC się, się zdarzało, że po prostu faktycznie jakaś machina korporacyjna zadziałała i było e, nie, dobra nie bierzemy tego odrzut i, i biorą na szybko kogoś innego, żeby pokolorował tak jak w tej sytuacji. No ale z drugiej strony trzeba brać pod uwagę tą możliwość, że może faktycznie młodszy Wagner coś tam popsuł i nie wiem, nie chciał, nie chciał tego poprawić, albo coś w ten deseń. No Różne sytuacje mogły się stać. Nie wiemy dokładnie, co tam się stało. Mamy tylko jedną stronę tej historii. Tak czy siak wszędzie pracują ludzie, więc to różnie mogło być z no. każdej strony. A wyrok został praktycznie wydany momentalnie. I złe edycji jest złe. A ja tak nie do końca po prostu nie, mówię jasne. Może faktycznie jest tak, jak Wagner napisał, a może coś tam troszeczkę podkolorował. W końcu bronił syna i mógł podejść emocjonalnie troszeczkę do tego. Może. Wiesz, no, no ciężko powiedzieć. Otóż to. Dlatego my w wyroku w tej sprawie nie będziemy e, ferować, tak? No nie. Ja tak. uważam, że trzeba szanować czyjąś pracę. No jeśli ona zostaje odrzucona z jakiegoś powodu, to pewnie ten powód istnieje. I mam nadzieję, że istnieje ten powód, a mm -hmm. nie że tu ja chciałem być kolorystą, a mi nie pozwolili to ci uwalę pracę, co też oczywiście jest niestety w naszym świecie możliwe. Dokładnie. A, no, ale Wagnerowie i tak sobie poradzą. Dokładnie tak. Jeśli chodzi o młodszego Wagnera, kolorystę, no to tutaj warto zwrócić uwagę na jego pracę, które koloruje Tima Seila. Jakieś strasznie dziwne zdanie mi teraz wyszło on koloruje niektóre szkice Asaila, i bardzo mm -hmm. bardzo fajnie mu to wychodzi w imidzu ukazuje się teraz e, seria mage the hero denied które którą pisze i rysuje Matt Wagner natomiast koloruje jego syn i idzie mu tam po prostu no, to, to nie jest jakiś moim zdaniem kolorysta który e, ma szansę odmienić e, historię komiksu na zawsze. Ale. Ale, no jest... no, ale nie rysuje gradientów. Dokładnie, jest, jest po prostu. Tam też chodziło o fajny. to, że jakby tematyka scenariusza do tego Batmana polegała na relacji ojciec syn. Mhm. Więc dla Wagnera to też było ważne, że z synem pracuje przy scenariuszu, który opowiada o relacji ojciec synem i mu go wywalili. Więc te, tylko? Te, też tak jakby. Tylko nie, nie można powiedzieć, że jakby w poście Wagnera było jakby rzucanie oskarżeń jakieś wielkie i tak tylko był po prostu żal, mhm. do którego jak najbardziej no ma prawo, każdy ma prawo się żalić. Oczywiście. No a tę nienawiść mu dopisano i to jest, to jest bardzo złe. Tak, no i masakra, że wiesz, że jest mu przykro, a później musi się jeszcze tłumaczyć z tego, że wcale nikogo tam nie obraża. Mhm. No więc cóż, internet zawsze szczegł. Tak, internet to jest, jest... Słuchacze podcastu <głos> zapewne w internecie, ale... O je, no innej opcji tutaj za bardzo nie ma. Natomiast byliśmy w kinie e, ostatnio dwa razy aż. Raz dzisiaj przed nagraniem, tak, wspólnie tak. i raz osobno na filmie, o którym teraz będziemy chcieli coś powiedzieć. E, oczywiście jak zwykle najpierw będzie część bezspoilerowa, później będzie część spoilerowa i zaznaczymy, zarówno w rozpisce, jak i w tym, co mówimy gdzie się zaczynają spoilerki zaczniemy od Antmana i Otosy czyli od Antman i Osa bo to jeden w sumie tytuł Antman i Osa kolejny film z wydawnica z filmowego uniwersum Marvela co powiesz czy podobał ci się seans bez spoilerowo tak mnie również dziękujemy przechodzimy <śm> dalej. Znaczy, co dokładnie ci się podobało w tym filmie, ponieważ... Podobało mi się to, co podobało mi się również w pierwszej części, czyli Michael Penia i jego talent komediowy, jak on coś opowiada i kiedy w pewnym momencie ma jakby dłuższy, znaczy on ma tylko monologi, tak naprawdę. kiedy ma dłuższą część do wypowiedzenia się, uważam to za zabawne i ten sam sposób montażu, kiedy są różne postaci, ale wszystkie mówią głosem Michael'a Penny, to, to, jest, to jest przecudowne. Motywy komediowe bardzo mi się podobały. No i sceny akcji. I to właściwie to jest wszystko czego oczekiwałem od tego filmu, tak samo jak było przy, przy jedynce. Hmm. bo jedynka była fajniejsza przez to, że nie była tym kolejnym filmem z Marvela tylko była właśnie no, filmem o napadzie, gdzie gość się zmniejszał. A tu jest w sumie też taki odwrot, znaczy też jest napad prawda, później jakaś ucieczka itd itp. No i to, to czyni to tym czymś ciekawszym Mi się bardzo i dalej nie miał przeciwnika. Tak mi się bardzo podoba. No, myślę, że do tego zaraz przejdziemy, bo to jest rzecz, która nam się zapewne obu nie spodobała, ale najpierw, najpierw skupmy się na tych zaletach tego filmu. Mi się z kolei w Antmanie i w Osie bardzo podobało to, że dostaliśmy wreszcie po całym cyklu turboważnych wydarzeń w kinowym uniwersum Mar Marvela dostaliśmy film, który jest kameralny. I tak na dobrą sprawę, gdyby go nie było, to nic by się wielkiego nie stało, bo on nie ma jakiegoś wielkiego wpływu na kinowy uniwersum Mar Marvela. Ale to jest właśnie to, czego potrzebowałem trochę, że po, po tych wszystkich prawda Avengersach, gdzie tam połowa ludzkości znika, nie, walce o Wakandę, walce o z ego, o istnienie całego wszechświata i wiesz, o tej po tych wszystkich filmach, które miały grę o naprawdę wielką stawkę taki Ant-Man, w którym tak na dobrą sprawę chodzi o to, żeby ktoś mnie ściga nie dać się złapać i to było, to było takie właśnie fajne, odświeżające, bardzo mi się podobała ta kameralność tego filmu bardzo mi się podobało to, że gdy nie ma tego poczucia walki o przyszłość świata, wychodzi naprawdę fajna, fajna historia mm. z pewnymi błędami, no to tak. wadami, oczywiście. Natomiast ty wspomniałeś o Michaelu Peni, a ja, mnie bardzo pozytywnie zaskoczył Paul Rudd w tym filmie, Paul, e, Paul, który okazał się, znaczy wykazał się tutaj bardzo fajną chemią praktycznie z wszystkimi członkami obsady. I na przykład gdy jest ta scena, w którym w której jego ciało przejmuje inna osoba i on się wciela w tą osobę, to, to po prostu prawie się zapłakałem ze śmiechu wtedy w kinie, bardzo mi się podoba to, jak Polerat Pol jaką miał chemię z Michaelem Douglasem, bo pomimo tego, że to jest Antman i Osa, więc ta relacja z Hope Van Dyne, którą, którą gra Evangeline Lily, powinna być tą taką najważniejszą no to, i faktycznie jest tą najważniejszą, ale zdecydowanie bardziej mi się podobały. No ale ta relacja, tak jak mówisz, właśnie stary mistrz, zbuntowany uczeń, Tak. właściwie taki uczeń marnotrawny bardziej, mhm. bardzo, bardzo fajnie tam wyglądała. Tak i też mi się podobało jak e, były sceny z, z udziałem Scotta Langa i tych jego trzech kumpli z agencji. Montującej, montującej alarmy, tak? Tak. To, to te sceny, w których po prostu taka czwórka kumpli się przekomarza, no to było też bardzo fajne. Bardzo mi się podobały sceny z córką Antmana, chociaż były tam dosłownie trzy takie, w tym jedna rozmowa przez telefon. No I praktycznie wszystkie relacje. Pola Ruda z innymi aktorami były naprawdę cudowne. Mhm. Bardzo mi się to podobało Mnie to był taki film w którym bardzo często się uśmiechałem ale niekoniecznie z powodu dowcipów które jak to w każdym filmie Marvela co moment się pojawiały tylko raczej właśnie z powodu tego jaka to jest nie zawaham się użyć tego słowa jaka to jest urocza historyjka mhm. taka, taka fa fajna takie kino familijne dokładnie. Jak, jak powinno być nie? Dokładnie właśnie tak. że możesz sobie obejrzeć może sobie lecieć trochę w tle i jak trochę przegapisz to się w sumie nic nie stanie mhm. ale w sumie nie chcesz tego przegapić bo się fajnie ogląda. Dokładnie. Naprawdę no, w, w porządku film i przez to jakby właśnie co wspomniałeś przyziemność dzięki której pomimo tego że bohater się potrafi zmniejszać dzięki specjalnym kostiumom intryga nie wiadomo co jest bardziej ludzkim bohaterem niż jakikolwiek Alkoholik, filantrop, miliarder, książę ukrytego państwa w Afryce, gość, który siedział w lodowcu i nadrabia teraz rzucanie tarczą. Mm -hmm. A to jest po prostu gość, który, któremu niekoniecznie w życiu poszło tak, jak chciał, ale chce ogarnąć sobie życie. I myślę, że z tym więcej osób będzie się w stanie utożsamić. No i przez to lepiej bohatera lub lubimy. Nie e, co? nie po polsku słowo zdanie. E, dzięki temu bardziej bohatera lubimy. Mm -hmm tak i tutaj muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o takie kolejne zalety tego filmu, no to właśnie te sceny, gdy mamy Antmana i Osef w akcji, też były bardzo fajnie zrealizowane pod kątem tego utrzymywania napięcia. Była tam taka fajna mieszanka akcji, oczywiście humoru, no jak to, jak to w stylu Marvela, ale to takie Przegięcie takie pozytywne. Mi się, się to bardzo podobało. Oczywiście scena z trailera, gdy e, powiększony ten. Może co, co to było pudełko na cukierki z głową Hello Kitty? No to był pest, ten taki co wypluwa cukierki. No no no, gdy, gdy to na przykład prawda, leciało w stronę auta to było bardzo fajne, gdy te resoraczki się powiększały, zmniejszały też bardzo fajnie to wychodziło. Ogólnie te sceny z powiększaniem, pomniejszaniem głównego bohatera, praktycznie każda bardzo fajnie zrealizowana. Jak ten z tłumaczeniem? A z tłumaczeniem to myślę, że przejdziemy już do wersji, do części spoilerowej. Dobra. Myślisz, że już? Część spoilerowa. Część spoilerowa, jak najbardziej. Jeśli chodzi o minusy tego filmu, no to tak jak Andrzej powiedział, bardzo mi negatywnie utkwiły w pamięci napisy. Ja byłem na wersji z napisami, ty też byłeś na wersji z napisami i chyba pierwszy raz w życiu żałowałem, że nie poszedłem na dubbing. No nie, nie, nie, aż nie, tak to, no, nie. To, to Nie, no po prostu momenty, w których... Tak to możesz słuchać i ignorować napisy a mm. na dubbingu to już nie przeskoczysz. W sumie racja ale momenty w których twórcy polskich napisów po prostu ignorowali to co postacie mówiły i, i twierdzili że a wymyślimy fajniejsze teksty. Znaczy, wiesz, Czasem jest to też związane z tym żeby kłapanie się zgadzało że możesz przetłumaczyć dosłownie ale nie zgra się to z dubbingiem bo usta się trochę inaczej otwierają. Więc czasem wiesz, zmienia się zdanie, żeby po prostu sylaby się zgadzały. Mm -hmm. y jeśli chodzi o długość. Natomiast. No ale w napisach. Jak ktoś ma maskę na, tym, na twarzy, to i tak nie widać, jak kłapie. Ale w napisach, Kurczę, nie, bo to, tak jak Ty ci... pamiętasz dubbing do Watchmenów? Obejrzałeś kiedyś Watchmenów z dubbingiem? Nie odważyłem się. No to jak kiedyś. Będziesz myślał, że nie może być gorzej, to sobie obejrzyj Watchmenów z dubbingiem, czy tam z lektorem, nie pamiętam, bo to jest dramat, bo zrobienie Miss Jowisza to jest jakieś kuriozum. Szelma. Szelma. Nie, to nie... zrobić z komedianta, który, słowo się nawet jest, na... jest bezpośrednio po polsku i zrobić z niego błazna, ale Miss Jowisza na mówienie do oh, thank you, Miss, Juspe... Miss Jupiter no okej, okay, no wiesz, no, ja, ja tak jak ci pisałem wczoraj, ja teraz to powiem do mikrofonu, gdy byłem na Antmanie i na przykład e, zdanie, gdy e, główny bohater chce wziąć cukierka z pudełka po cukierkach, chociaż tam nie no, było, cukier, cukierków tam nie było w środku i, i mówi can I get one, a na napisach <laughs> pojawia się mogę pociągować, no to ja tak mówię, kurczę, ale dlaczego tutaj się pojawiło To było jakieś pociągać? takie słowo, nie? Jakieś mm -hmm. pociąg poćmokać, poćmukać, nie wiem, dokładnie nie pamiętam, ale chodzi o to, że przetłumaczenie normalnego zdania na mogę poćmokać mi tutaj w ogóle po co i ta takich sytuacji, gdzie normalne zdania były tłumaczone na coś co chyba w zamierzeniu twórców napisów miało być żartem mi się strasznie nie, nie, nie zgrywało I, i to co ty napisałeś, że can you stop complain? i przetłumaczeniu... tak, ta, bo to, tam nie... E, comparing, e, comparing. Bo, bo to było. Znaczy, no nie byłem na dubbingu, ale na zwiastunie dubbingowanym e, jest ta scena, mm -hmm. e, kiedy Morfeusz, <laughs> Lawrence Fishburn i e, Paul Ruth e, dyskutują, kto do jakich rozmiarów się powiększył w kostiumie, mm -hmm. i po angielsku pada m, tam, że stop comparing, czy coś takiego, żebyście się skończyli porównywać, a e, po polsku w dubbingu jest, e, kiedy zrozumiecie, że to nie rozmiar ma znaczenie? Na napisach było praktycznie to samo. Tak? Tak, na napisach było praktycznie to samo. Też pojawiła się opcja, e, te, też pojawił się dialog, czy, czy możecie przestać porównywać rozmiary Więc, i to też było takie hmm. Ale, ale w sumie dlaczego zdaje się coś tak no bo o, żarcik będzie śmieszniej wrzucimy żarcik to jest w końcu film Marvela I takich scen w tym filmie było takich dialogów w tym filmie było strasznie dużo i tak jak z reguły no nie zwracam na to jakiejś mocnej, szczególnie mocnej uwagi tak tym razem mnie to strasznie kuło tak samo jak imiona mrówek gdzie w filmie pojawiają się trzy imiona mrówek i dowcip polega na tym że każda z nich ma gdzieś w tym imieniu Ant. Ant. I na przykład gdy jedna z mrówek, ta, która nie została zeżarta przez mewy, została nazwana Antonio Banderasem, a w po polsku Bogusław. Bogusław. No ja rozumiem Bogusław Linda Twardziel, nie, ale chodziło o to Ant w tym imieniu. I to jest ten klucz i żadna. Zwłaszcza, że w jedynce był Antoni. Tak i ża Żadna mrówka, w... dobra, ulises grant S, gr&. Tak, faktycznie to zostało e, zachowane, ale. Mm, no, ale nawet, zarówno nawet ta y -hmm. e, zmienili na wandę. Tak. Tak, jakby to była jakaś mrówka, co Niemca nie chciała. <grym> Dokładnie, i to też tak troszeczkę kuło oczy, więc tutaj. A on, się... on był w Niemczech, czekaj. No. A, wi <grym> a widzisz? Widzisz? I tutaj bardzo często pojawiały się takie zdania, takie tłumaczenia, które do, dość duży what the fuck wywoływały, natomiast jeśli chodzi o inne jakieś wady tego filmu, no to zdecydowanie źli, wszyscy źli w tym filmie, którzy byli po prostu... Jacy źli, bo tam część złych nie była zła później, jak się okazało, tylko smutna i ich bolało. No tak tak ale zarówno Ghost jak i y, ta banda złodziei czy w sumie co to oni. Banda czy, podłych restauratorów y, z Hindusem z SASu. Tak i z y, wtyką w, w FBI. Tak i z wtyką FBI. No to ty, oni no byli kiepscy. Zarówno, zarówno Ghost jak, jak i ci źli restauratorzy. Oni po prostu byli kiepscy i to jest kolejny niestety film Marvela gdzie no, przeciwnicy są, jacy są, bo jacyś być musią, muszą. Ghost miała moim zdaniem fajny kostium i. Bardzo fajny kostium. I, I ogólnie aktorka jest bardzo ładna. Tak, tutaj, Hanna John Kamen nie znałem jej wcześniej. Też nie znałem. To znaczy, przynajmniej tak mi się wydawało, Ale że. Ale znałem Michelle Pfeiffer, która dalej jest ładna. Dokładnie. I tutaj, no. E... I widziałeś jak się w wymiarze kwantowym dobrze makijaż utrzymuje przez 30 lat? Dokładnie. Kosmos. No kosmos, a w zasadzie kwantowo <laughs> się aż normalnie poczułem. E... <głos> <głos> <głos> no co do ghost kostium fajny i historia postaci tak bardzo oklepana archetypowa i tak bardzo niedobrze pociągnięta w tym filmie. To znaczy też było, było standardowo. Ma motywację, ma motywację. czy no, nie piszcie dalej, to <głos> wystarczy. <głos> Dokładnie, dajmy imię motywację, koniec. Jakiś zestaw mocy. No, no słabo to wyglądało. Spodziewałem się, że po yellow jacket z jedynki będzie troszeczkę lepiej pod tym kątem, ale no niestety nie udało się. Zwłaszcza, że... Ale było parę, parę ciekawych jakby momentów, które dobrze podkreślały postać, jak ona Postanowiła, znaczy wpadła na pomysł, że porwie córkę Antmana, i wtedy Morfeusz powiedział, że: No nie, albo nara. No dobra, to nie. I, <grymne> więc jakby tutaj, e, jak Morfeusz, <grymne> Lawrence postać grana przez. E, Bill Foster. O, dziękuję. E, Bill Foster, znany jako Goliath. Mhm. E, postać przez niego grana miała jakby próby wprowadzania tej moralności i tak dalej tylko jak na kogoś kto nienawidzi kogoś przez 30 lat i ten mówi Ej stary wrócę to ci pomogę A on mówi, A dobra fajnie jest spoko No i tak miał lepszą rolę do zagrania niż w, w człowieku ze stali i kontynuacjach. Pamiętasz tam? która i tak była lepsza niż jego rola w Predators. O Jezu faktycznie. To było tak durne, jak on tam mówi, że postradał zmysły, bo siedzi tutaj już 12 sezonów, ten jeden sezon trwał chyba 3 dni tam według tego, więc on przez 4 tygodnie zdążył się zrobić gruby i szalony, a to był durny film. No A nowy nie wygląda na lepsze. Tam było dużo rzeczy, które. O których, było o których nie warto wspominać. Na, na przykład ja, ten film. Ja generalnie, y, jeśli chodzi o Laurensa Fischberna, to ostatnią rolę y, w jego wykonaniu, która mi się podobała, to było. Swoją drogą, no już parę, la, parę ładnych lat temu, wy zagrał e, jeden sezon w CSI kryminalny, zagadki no Las, Las Vegas i tam miał fajną postać. Tam <laughs> miał fajną postać i miał fajną relację z innymi postaciami, w sumie tylko dlatego oglądałem ten serial. Oglądałem CSI, ale było mega durne. No tak, wszystkie CSI były mega durne, ale. Ona, Miami zwłaszcza. On tam akurat fajnie fajnie się odnalazł. Yeah. Ale chyba w Las Vegas później grał tam? ktoś, kto jest podobny do Rona Perlmana? Tak, tak. To, to, to było. był Ron Perlman? Nie, to, to był ktoś, ktoś podobny podobno. do Rona Perlmana. To, dokładnie, to no, o tym serialu mówimy, ale wróćmy do e, Antmana Josy. E, czy jakieś inne minusy tego filmu ci się rzuciły w oczy? Mm. Nie, bo był dla mnie takim po prostu kinem familijnym, więc też no, nie oczekuję od kina z superbohaterami czegoś wielkiego i Jakieś rzeczy do przemyślenia, chociaż odnośnie rzeczy do przemyślenia to sobie pewnie za chwilę powiemy odnośnie następnego filmu. Mhm. Jak tam była końcówka, żeby dać do myślenia. I. Nie było spoko, po prostu, po prostu było spoko. Jest to film, który zobaczyłem w kinie jak kiedyś będzie w telewizji czy na jakiejś platformie streamingowej, z której korzystam. To chętnie sobie odświeżę, natomiast w ogóle nie mam potrzeby, żeby posiadać ten film. Jakoś fizycznie. Aha. No ja właśnie troszeczkę na opak bo mi się pomimo tych paru mm, nie niedociągnięć tego filmu, mm -hmm. to jednak on mi się podobał. Zresztą pisałem ci na świeżą wyjściu, e, ja nie zrozumiałeś tego, co powiedziałem, że mi się nie podobał. No, tak, tak. Nie ja zrozumiałem jak najbardziej. Bo mówię, że pamiętasz e, świeżo, świeżo po powieści, wyjściu skinać i napisałem, że mi się bardziej podobało niż Avengers ostatnie. No mhm. ja z tą opinię dość niecodzienną podtrzymuję jak najbardziej, bo właśnie wszystkie rzeczy, które mi się w tym filmie podobały, złożyły się na taki obraz, który ja z chęcią bym sobie właśnie obejrzał jeszcze raz. Mhm. Może niekoniecznie w kinie, czy coś w ten deseń, ale na przykład po wyjściu z Avengersów, z Wojny bez granic, to miałem takie, no ok, spoko, fajnie, podobało się. Drugi raz bym nie poszedł. Po ant wyszedłem z filmu na tyle zadowolony, że autentycznie myślałem nad powtórką i myślę, że ten film sobie na pewno powtórzę, ale nie w kinie. Natomiast Infinity War to nie czuję takiej potrzeby mhm. cały czas. Ehm, A o nawiązanie do Infinity War, jak się podobało? Właśnie scena po napisach e, tro troszeczkę mnie zastanowiła, ponieważ. E, OK mamy z jednej strony nawiązanie do Infinity War, wiemy dlaczego Antmana tam nie było. Przynajmniej takie. Bo miał areszt domowy i nie mógł wychodzić. <śmiech> tak a później go wciągnęło w wymiar. To, to już po Infinity War hmm. czy ewentualnie w drugiej części albo go gdzieś znajdą albo go nie będzie. No są plotki takie, że ma być i Hawkeye też ma być. Zobaczymy. Ale to co mi się w tej scenie nie powiem, że nie podobało, zastanowiło mnie. Mamy całą ekipę głównych bohaterów na dachu, robiących coś i po paru minutach, no wszyscy oprócz Antmana wyparowują. Czy oni nie zauważyli, że pół świata jest rozdupcane przez kosmitów? Bo oni sobie stoją na dachu i robią eksperyment. Który najprawdopodobniej się dzieje w trakcie filmu Avengers Infinity War, więc mamy, powinni przynajmniej być świadomi tego, że jakiś wielki. E, Kolejny statek kosmiczny zawisnął nad. E... Może to już wiesz, dla Nowo... A, to jest San Francisco, hmm. nie Nowy Jork. A, hmm. Może to dla nich codzienność, nie? Tak jak Godzilla w Tokio. No nie, nie wiem, właśnie jakoś tak troszeczkę mnie to zastanowiło. Że, okej, okay, mamy fajne nawiązanie, wiemy, że czy przeżyli, czy przetrwali, czy nie przetrwali wydarzenia z Infinity War. No ale to takie nawiązanie z moim zdaniem troszkę grubymi niż mi szyte Ale z drugiej strony dobrze, że jest. Druga scena po napisach strasznie żałuję, że w ogóle na niej zostałem. no. Bo mogłem sobie nie wiem, spokojnie odpalić na jakimś YouTubie za, za tydzień czy, czy za miesiąc i totalnie nic nie stracić oprócz tych pięciu minut czekania. Bo zauważyłeś, może nie wiem czy się ze mną zgodzisz, czy nie, jak są dwie, dwie sceny po napisach w filmach Marvela ostatnio. Najważniejsza jest pierwsza. No z reguły tą drugą można spokojnie olać i. Mhm. Ja i tak lubię Chociaż z drugie, drugiej strony, jak olałem drugą, stro drugą scenę po napisach z Black Pantera, to, to potem się okazało, że siedziałem tutaj i zrzędziłem, że nie było Winter Soldier'a w filmie, a on był. Tylko, <laughs> tylko, tylko, tylko nie doczekałem. No okej, okay, ale tak podsumowując, a Bardzo i osam mi się podobał. Fa fajny film, taki letni blockbuster idealny. No, no, no, no, no, i to, idealny. Dokładnie. Nie, nie Megalodon, czy coś w ten deseń, bo to, to, to się dopiero zapowiada na zły film. Ale, ale tam Jason Statham jest. No to nie jest żadna gwarancja jakości. No ale można patrzeć, jak kogoś będzie kopał. To, to ja wolę filmy z Derokiem, jak on kogoś kopię. Przynajmniej są zabawniejsze. Bardzo lubię Doroka. Mhm. I zawsze mnie zastanawia, czemu wszystkie filmy, w których występuje są takim. Oprócz Jumanji. Jumanji było naprawdę fajne. Ale większość filmów z Derokiem jest. średnia. Widziałeś film, w którym grał wróżkę zębłuszkę? No dobra. <laughs> jest... Powiedz coś o komiksie z ant żeby nie było, że... Dokładnie, tak przy okazji e, premiery filmowej wydawnictwo Egmont stwierdziło, że w sumie nie byłoby głupim pomysłem wydać coś komiksowego z ant i pojawił się nam e, na rynku komiks Antman man druga szansa, który wpisuje się w linię Marvel Now mhm. e, i jest to um, one shot, jednotomówka. Tak, tak to my się e, nazwijmy, ponieważ nie jest to start nowej serii jest to taki pojedynczy e, pojedynczy komiks który no, po prostu ukazał się z, przy okazji filmu e, scenarzystą jest Nick Spencer rysownikiem tutaj muszę sobie e, sprawdzić jeszcze raz Ramon Ro Rosanas. E, Nick Spencer który w Marvelu dla mnie przede wszystkim jest twórcą e, Superior Falls of Spider-Man którą e, seria która jest cudowna absolutnie ją polecam bardzo się cieszę że Marvel jej nie skasował tak jak planował, tylko pozwolił twórcom dociągnąć wątki do końca. Superior Falls of Spider-Man, genialna seria, naprawdę polecam. I oczywiście, jak na standardy super naprawdę superowa rzecz. No i gdy okazało się, że ten Ant-Man, czyli kolejny taki bohater, można powiedzieć, gorszego sortu, dalszego planu, tak jak, e, może nie aż tak da, dalekiego planu, jak ci e, przeciwnicy Spidermana ze wspomnianej przed chwilą serii. No ale kolejny raz Nick Spencer bierze na tapet e, postać z takiego dalszego planu, gdzie może sobie pozwolić na dużo więcej. E, pozornie, może sobie pozwolić na dużo więcej. nie Może mu tam gdzieś wywalili rysownika albo kolorystę po drodze. E, e, I stworzył taką historykę, która jest no, typową opowieścią z Antmanem z Scottem Langiem. Czyli jest taka lekka, jest zabawna, jest bardzo w stylu filmu Obu części filmu I fajnie się to czytało Aczkolwiek po zamknięciu komiksu, po, po skończeniu lektury Jakoś na, szczególnie długo ona w pamięci nie zostaje Bardzo mi się podobało Tutaj w tym komiksie też mamy takiego... Skota Langa, który po prostu jest facetem po przejściach, próbuje sobie znaleźć jakieś miejsce, jakiś pomysł na siebie, szuka pracy non stop i generalnie też dostajemy pomysł polegający na tym, by otworzył firmę zajmującą się zabezpieczeniami w budynkach, w biurowcach, wokół niego zaczyna pojawiać się Taka obsada, dość charakterystyczna, drugoplanowa, w tym bardzo ciekawe, bardzo fajnie napisane postacie. I w końcu pojawia się także największy przeciwnik Antmena, tego Antmena Scotta Langa. I nie jest to alkoholizm. Nie jest to alkoholizm, nie jest, nie jest to bicie żony ani z tych rzeczy. Po prostu jeden z jego największych wrogów, ale tutaj warto podkreślić, największych wrogów Scotta Langa. Scotta Langa powraca, bierze na. Mm, przy ciężko mówić o największym wrogu, bo jak w zależności w, której, w którym stadium by był. Mm -hmm. to, to jest w sumie, w sumie dobra uwaga. No ale y, najważniejszy wróg w takim razie. Ten, ten, ten, arcywróg, ten, arcywróg, Arcy, ten arcywróg. O tym ten. też sobie zaraz pokażę. Dokładnie. Ten arcywróg, e, który bierze na celownik córkę, Cassie i oczywiście sprawa zaczyna być bardzo niebezpieczna zarówno dla Herosa jak i dla jego rodziny. No taki, taki też letni blockbuster tylko w wykonaniu komiksowym. Bardzo w stylu filmu. Kolory bardzo ładne są w tym komiksie. Tak to jest fakt. Tutaj rysownika na pewno trzeba pochwalić. Ramon Rosanas, to nie jest jakiś twórca którego ja bym kojarzył. Czegokolwiek z tego co tutaj widzimy na skrzydełkach on narysował takie serie jak Night of Living Deadpool. Aha. No, no, no, to no, dlatego możemy go nie znać. No, no, fa no fajnie. Albo The Mighty Capitan Marvel. Ja nie jestem do końca pewien, która to jest z tych serii z Kapitan Marvel, bo one były chyba co pół roku restartowane przez Marvela. No ale nie, nie, tego rysownika nie znam. To jest moje pierwsze, pierwsze pierwszy kontakt z jego, z jego pracami i bardzo mi się podobały. Kolorystycznie, super. Ten efekt, gdy ant jest większy, mniejszy, też bardzo fajnie mu się udało przekazać Okładka jest bardzo fajna, pomysłowa No generalnie komiks jest takim lekkim, fajnym, dobrym uzupełnieniem filmu I nic poza tym mhm. Przynajmniej jak dla mnie, nie jest, to, nie jest to rzecz, która Po prostu będę do tego często wracał, czy coś fajnie mi się to czytało, fajnie mi się to oglądało I myślę, że to jest główna zaleta tego, tego komiksu i też główny cel bo tutaj nie, nie mamy żadnej historii która miała być mega ambitna tylko nie wyszło tylko po prostu taką historykę do pośmiania się do poczytania i do zapomnienia ale to jest akurat, to jest akurat cał, całkiem, całkiem dobre. Czyli Jak, komiks z biblioteki. Tak myślę że tak spokojnie komiks z biblioteki w, w naszej niecodziennej kadryci w okowej e, skali oceniania komiksów. Dobra. No to co tam. Jeszcze raz byliśmy w kinie. Tak. Dzisiaj właściwie, ponieważ nagrywamy w piątek, I byliśmy razem. Tak, dokładnie. I siedzieliśmy koło siebie. <laughs> I byliśmy byli, byli byli na, na bajce. Sali. Tak, byliśmy na bajce. E, młodzi Tytania, a, młodzi Tytania. Mm, nazywał się troszeczkę inaczej. No spróbuję jeszcze raz. Młodzi Tytani akcja film. Dokładnie. tak. Teen Titans go to the movies. Bardzo mocno zawyżyliśmy średnią wieku na sali. Tak nie wiem czy to zauważyłeś. Na szczęście była chociaż jedna matka z dzieckiem. Ale generalnie też jakoś dużo osób na tym filmie nie było. Może... 10 osób nie 8 osób na sali. Tak może, może to z powodu tego że byliśmy na seansie o 10.30 prawda, przed południem ale obejrzeliśmy. Podobało się. Tak. Było, było parę momentów w których nie wiedziałem czy powinienem się śmiać. Wy, ale... Wymień pięć powodów dla którego ten film powinno się nienawidzić. Nie umiałbym chyba wiesz. No, może jacyś głęboko ukryci fani Challengers of the Unknown by nie lubili tego filmu, filmu. Natomiast hej no kiedy indziej się pojawili Challengers of the Unknown w takich mediach. Mhm. o takim zasięgu dobrze się bawiłem w wiesz? polskiej wersji językowej nieznani odkrywcy nieznanego tak <głos> bardzo mi się podoba pod takim tytułem powinien się ukazać komiks du dużo rzeczy mnie tam e, bawiło. Cała historia była fajna i była e, spójna czego akurat trochę się obawiałem. Po takich 10 15 minutowych odcinkach jak, e, jak ma serial zastanawiałem się czy Pełen metraż y, są w stanie ogarnąć, żeby się nie znudził i nie był jakąś zlepką dowcipów, tak naprawdę. Jak był taki polski film, nazywał się Job. Ostatnia szara komórka, i był po prostu zlepkiem dowcipów. No, tak. Ta ostatnia szara komórka umarła mi na tym filmie. <głos> Natomiast tutaj, no, no dali radę. Historia była fajna. Y, jako serial dla dzieci był bardziej dla dzieci, więc tutaj nie ma się co dziwić. Ale, Ale... było dużo wstawek przy których tak nie, nie, nie powinniśmy się śmiać a się śmialiśmy. Znaczy to co, jest, to co jest zabawne i zrobione na takim poziomie żeby dzieci też rozbawiło to nie znaczy że jak kończysz nie, nie wiem masz jakąś dwucyfrową metryczkę i nagle jest i nie możesz się śmiać już nie umiesz się śmiać jesteś hmm. stary i musisz zarabiać pieniądze i płacić podatki i czekać aż umrzesz no bo tak, tak narzekać, nie jest narzekać. i narzekać. Tak, dokładnie. O, wysyłałem ci narzekanie na to, że CD Projekt się rozwinął? Nie. To taka krótka dygresja. Facebook postanowił mi polecić, żebym sobie polubił Rzeczpospolitą, bo ktoś ze znajomych lubi mhm. i na obrazku do artykułu był Geralt z Wiedźmina podrzucający mieszek złota i było napisane gratulujemy CD Projekt. I tam było, że awansowali do ja chyba nie, nie pamiętam, który czy piąty czy szósty. Eee, najwięcej warta firma w branży growej na świecie. I że są tam chyba 5 miliardów złotych e, <śm> warci. I był jeden komentarz do tego. Dawaj. I jakimś cudem się udało ponarzekać, ponieważ brzmiał cyfrowi bohaterowie, to jest wielokropek nie poza, Gdzie oni są kiedy trzeba ustąpić miejsca w metrze? <śm> Wiesz wow, dyskusja z taką osobą musi być niesamowita. Boże, człowieku. Przegrałem w szachy. Widzisz, jak ja byłem na wojnie. To w szachy się grało inaczej. Dokładnie. Natomiast wracając do, do tytanów. Sporo zabawnych rzeczy tam było. Bardzo fajne rzeczy były te ukryte w scenografii. To, na czym ja się prawie posmarkałem ze śmiechu, to pierwsza scena w mieście. Mhm. I w tle był sklep, który sprzedawał e, szminki. I nazywał się Apoco Lips. I, był tak, I była taka wielka morda Darkseida z namalowanymi czerwonymi ustami. Czy później jak byli w kinie i były plakaty filmów. I Aquamanad. Mnóstwo tego. Mm -hmm. e, Jona Rex, kiedy Jona Hex był, był dinozaurem? Mm -hmm. z mega bym przeczytał takie coś. Powinni zrobić Jona Rexa, właśnie komiks o dinozaurach na Dzikim Zachodzie. To, by, ogóle, było, to by było. ciekawe, coś. czy jest jakiś komiks o dinozaurach na Dzikim Zachodzie? Na pewno jakiś jest. Na pewno jakiś jest. Tylko o tym nie wiemy. Sprawdzę to, bo. Wow. Mm. A to byłby fajny temat. Taki Triceratops, który byłby szeryfem. Ej, a skoro już jesteśmy przy dziwnych komentarzach, okay. bo no, no, no. starałem się to odnaleźć w miarę szybko. Udało mi się. Przeczytałem, nawet sobie zrobiłem screen, komentarza pod, na profilu Warnera facebooko Polskim? Facebookowym, tak, mhm. gdzie był plakat, właśnie Tytanów, i komentarz, który był pierwszy pod tym plakatem. On brzmiał tak. To, coś powinno być zakazane przez rząd. Jak takie dzieci, jak takie coś mogą oglądać dzieci? Przecież to jest propaganda. Do, a co propagują? Do dzisiaj nie wykmieniłem, co, co jest propagowane, ale, ale to jest propaganda. Jest A. Wydaje mi się, że po prostu ktoś usłyszał kiedyś takie słowo i uznał, że jest mądre, więc na pewno pasuje. To jest jak proszenie kogoś o ten: o, o to, żeby podał definicję poprawności politycznej, i nagle już wszyscy po prostu wzrok na bucik. Mhm. I też jeszcze podobał mi się drugi komentarz, ale to już jest to już jest bardziej smutne niż śmieszne, gdzie było napisane nigdy tego nie oglądałem, ale wygląda jak coś co zepsułoby moje dzieci bardziej niż inne bajki. No fajnie, no, no i spoko i dlatego wybraliśmy się do kina z takimi oczekiwaniami, ponieważ ja czułem, że ten film mnie zepsuje i faktycznie było w Tytanach parę takich scen, które no, cholera no człowiek nie, nie wiedział do końca, czy się powinien śmiać, czy się nie powinien śmiać. Zwłaszcza gdy się cofnęli w czasie. Spo znaczy, spoiler? Nie spoiler? Bez spoilerów zrobimy, bo to jest, jest mega świeże. Cała. wszystkie sceny z podróżą w czasie i to, czym są zmotywowane dwukrotnie. Mm. Są. Najpierw są zabawne, a później tak, tak nie wiesz, czy, czy wypada się śmiać, bo w pewnym momencie jest. Tak hardkorowa ta jedna scena, że, że, że to, to jest ma masakra, ale bardzo zabawna. Chciałbym też, tak jak wspominałem kiedyś prywatnie, obejrzeć ten film po angielsku, mhm. żeby, żeby zobaczyć tam parę dodatkowych tak, bar rzeczy. Bardzo żałowaliśmy, że jedna scena z, ze zwiastunu się nie pojawiła w filmie. Znaczy pojawiła się częściowo. Tak, w, bo w zmienionej formie. Tak, bo w zwiastu nie jest pewna scena, która ma... To akurat ma... Jest, jest chyba ża żaden spoiler. Jest to, hmm. kiedy Batman ich goni, oni uciekają e, Meleksem i hmm. gwiazdka zaczyna do niego strzelać i on wyskakuje z wybuchu. I, i za każdym razem z, wymienia tytuł swojego filmu, bo tam jest najpierw Batman, Batman powraca i Batman Forever tak jest po angielsku przynajmniej tak tak w polskiej wersji językowej pojawiło się Batman Batman zbawia świat i Batman Forever no, Batman okay. zbawia świat też bardzo fajne bo był taki film faktycznie 1966 rok mm -hmm. Adam West i tego tego typu klimaty więc, więc tam przynajmniej to tłumaczenie miało jakiś sens no ale w filmie pojawia się ta scena jest bez dialogu jest bez dialogu ale jest w tej scenie coś, tak, czego nie, nie, ma, nie ma w zwiastunie i też tam prawie się posmarkałem ze śmiechu. Generalnie było w tym filmie to, czego po nim oczekiwałem, czyli pojawiał się absurd, taki typowy dla tej produkcji, ale było też zdecydowanie to skierowane dla młodszego, odbiorcy, te piosenki motywujące. Człowieku, ale... Y te piosenki jedna nawiązująca do dość klasycznego filmu Disneya jak się tam pojawiła to oboje się śmialiśmy super nie no, no, naprawdę naprawdę zabawne było chętnie obejrzę jeszcze raz no ja, ja również zdecydowanie i tak jak chyba gdy wyszliśmy z kina wersja na DVD albo na Blu-ray w zależności co kto lubi właśnie gdzie byłoby do wyboru napisy bądź bądź dubbing. No zdecydowanie myślę że w mojej bibliotece skromnej filmowej by się znalazło. Zwłaszcza że pod Supermana Nicolas Cage w końcu podkłada głos. Dokładnie. I z Supermanem też była zabawna scena jak musieli się go pozbyć na chwilę. Tak, to ale by... zacznij losów się pojawiło, po, pojawił się y, też na chwilę, no o jednej, o jednej osobie nie mogę powiedzieć bo będzie spoiler, natomiast Shia Lebaw się pojawił. O, pan Shia <grym> Tak, to też była bardzo fajna scena. Ale zauważ, y, po, o ile pojawiła się cała śmietanka superbohaterów Marvela, jak i y, Wróć, wróć DC, ale też i postacie mniej znane, jak właśnie challenge co w Nieznanie, odkrywcy nieznanego. A kogo, a kogo nie było? Nie było Green Lanterna Hal Jordana przez Był. cały Był? Gdzie? Był na. Bo, bo sprawdzałem. Gaja Gardnera oczywiście nie było, bo jest rudy. Tak. <śladenie> Hal Jordan siedział w pierwszym rzędzie skrajnie w kinie. Bo sprawdzałem. Okej, okay, dobra. No to żeś mi teraz wytrącił, bo, myślę, nie, bo, tam tych w bo myślałem, kinie... że. bohaterów. Bo myślałem, że jedyną latarnią, która w ogóle została pokazana bliżej, jest John Stewart. Mu I ten musiał i, mi i to Ten mknąć. ktoś w napisach, kto nie wiadomo kim był, w sensie jak robili to takie nabijanie się z tego e, intra DC, gdzie oni byli po prostu przebrani za, za różne postacie. Mm -hmm. e, I był Batman, była Wonder Woman, e, był Cyborg, był Flash. I była zielona latarnia, tylko że on nie był tak szeroki jak John Stewart, jak jest pokazywany, ale też nie był Halem Jordanem. Mm -hmm. tak, Halem tak. Reinerem też raczej nie był. Tak, inaczej, zastanawiajcie to nie był Simon Bass przypadkiem. Tak, tak, tak. tak to, to, ale to może wyszło. Ale nie, nie wiem, czy to nie jest na wyrost rozkminianie tego, kogo oni tam pokazali, więc. Zdziwiłem się pozytywnie, że. W Tytanach nie było takich hamulców, jeśli chodzi o nawiązywanie do innych tworów popkultury, pop właśnie z Marvelem na czele, bo oczywiście bez spoilerów, ale pojawia się tam dużo odniesień do. Bardzo. No, zwiastunie też było przecież jak Deathstroke, w sensie, tutaj nazywany Slate. Slate. E, pojawia się i Deadpool? Mm jest odwieczny konflikt że ja byłem pierwszy 10 lat dłużej istnieje. Tak, miałem tą stylówkę 10 lat wcześniej ale są i inne nawiązania do, no. do Marvela. Scena po napisach po, tak jakby po części napisów która też już krąży po internecie więc wydaje mi się że nie jest jakimś wielkim spoilerem gdzie mamy ale przy... no to wiesz, no, to wiesz, każdy sobie może zobaczyć natomiast okay. bez spoilerowo mówiąc nie wiem na ile prawda nie wiem na ile zrobienie komuś bólu tyłka. W obu przypadkach fajnie. W obu przypadkach pomysłowo. <grym> Dokładnie. Nie no na, naprawdę dobrze się bawiłem. Nawet nie pamiętam ile ten film trwał. Półtorej godziny? Coś takiego? Tro, troszeczkę więcej chyba nawet. Jakieś 96 minut. Ja tutaj sobie <śmiech> nawet odpaliłem. Ponieważ <śmiech> niezmiennie bawi mnie to, że... I tutaj bultyłeczka internetowy. Teen Titans Go To The Movies. 91% na rotenie. Ale krytyk, e, nie? Tak, a krytyk Choice. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które były w kinie, to tam jest 71%. Avengers Infinity War 83% na rotenie I faktycznie chyba coś tam źle liczą, nie? <grych> Natomiast jeśli chodzi o długość tego filmu, to już ci tutaj mówię. Mm, uh -huh, uh -huh. Tak, 103 e, minuty. 103, no widzisz. Tak, tak, tak. tak. Nie, nie, znaczy, nie wiem, czy teraz do, dobrze przeliczyłem godziny na minuty, więc daj mi jeszcze sekundę, ale, ale tak, 103 minuty. E, jeśli chodzi o Box Office, no to na razie jest skromnie, ale film już na siebie zarobił, dlatego pewnie słyszałeś o pogłoskach dotyczących zrobienia super pets animowanego. Jestem bardzo za. E, a i też fajne nawiązania do serialu były. Na przykład do tego, że w każdym sezonie zmieniała się. Zmieniał się zwierzak siedzący na kamieniu przed wieżą. Mhm. To też, też tam było nawiązanie do tego. Do czołówki było nawiązanie. Tak, no do, czołówki, do, do czołówki było nawiązanie. Du, dużo tego było. By, było nawet nawiązanie do naszego ulubionego odcinka. Przepraszam. <śmiech> do, do Let's Get Serious? Tak, tak. Gdy Robin tam w, pe w pewnym momencie wyglądał, jakby żywcem wyciągnięty z tego odcinka. No tak, podobało się. I, i fajne były też te wplecenia, bo pojawiało się kilka różnych stylów animacji. Mhm i wszystkie fajnie wyglądały, fajnie się sprawdzały, nawet jak się pojawiło e, nagrane na Young Justice e, film poklatkowy, jak Robin był z filcu zrobiony, mhm. czy tam jak e, miał opis swojego filmu, też było inaczej zaanimowane. E, jak go pocieszali w pewnym momencie, też była inna animacja, mhm. to nawiązanie do filmu Disneya też wyglądało <śmiech> trochę inaczej. Ba bardzo spójny był ten film zaskakujące. I, i, tak i miał taką no naprawdę super bohaterską przygodę w końcu. Myślę, że to jest to na co dużo osób mogło czekać. Ale z drugiej w strony przypadku. było też ewidentnie widać, że to jest Tin Titans Go. Bo, tak, tak, tak. Bo, bo. I dowcipy stwierdzenia, i tam zbliżenia na pośladki, i te, te, te rzeczy, które 3D. Tak I te rzeczy, <głos> te rzeczy, które są w serialu też tutaj się pojawiały, więc nie można powiedzieć, że to jest coś zupełnie oderwanego od serialu. Tak, to i, i, a i, i... ponieważ serial jest powszechnie nienawidzony, więc filmu też te, film też będzie nienawidzony. Ale, e... Ale warto pójść. Tak, wa warto, bo jest dużo tego absurdu, który był właśnie między innymi w tej tej scenie yy, podróży w czasie. Tak, to, to, to, to, to, to, tam absurd osiągnął naprawdę. I ostatnia scen ostatnia scena. Ostatni dialog jaki pada w filmie też uważam, że jest przezabawny. Mhm. Warto, ja super się bawiłem. No ja również. Przejdźmy do komiksów. Tym, tym razem nie będzie. Ja, tak, teraz robimy 180 stopni, jeśli chodzi o klimat. Tak, tak, 180 stopni, ponieważ nie mamy żadnego komiksu z tytanami teraz w rękach. Teraz będzie polska produkcja, na którą czekaliśmy od dłuższego czasu. i, i no nie. Mamy pewne ale. Mamy pewne ale. Więc podołuj z wydawnictwa Kultura Gniewu. Mhm. Co powiesz na ten temat? Miałem bardzo duże oczekiwania wobec tego komiksu. Tutaj autorzy Judyta Sosna, która odpowiada za rysunki i Igor Jarek, który odpowiada za scenariusz, zafundowali nam wspaniały album, jakim było Słowackiego, więc poprzeczkę mieli zawieszoną bardzo, bardzo wysoko i, I nie wiem trochę co sądzić o spodoustych, dlatego, że nie żałuję czasu, który spędziłem czytając ten komiks, bo w ogóle komiks opowiada o najsłynniejszych polskich gangsterach, którzy po śmierci zbierają się w starej knajpie by jeszcze raz opowiedzieć o swoim życiu. I. Ja sobie wmówiłem, że ten komiks będzie troszeczkę inny niż, niż to co dostaliśmy w sensie takim, że sam się przehajpowałeś. Tak No trochę tak. Forma tego komiksu to są pojedyncze opowieści mające po kilka stron i skupiające się na poszczególnych postaciach. Natomiast ja nie wiem z jakiego powodu sobie wmówiłem, że ten komiks będzie jedną długą historią, gdzie te wszystkie postacie będą razem siedzieć przy jakimś stole w, w, w barze i po prostu rozmawiać ze sobą. I że to będzie takie bardziej hehe he niż, niż poważne. A tymczasem mamy tutaj no jak najbardziej poważną rzecz, mhm. tylko z takimi mm, Dopisaniami przez y, Igora Jarka y, pewnych rzeczy, których. W imieniu tych osób, tak, które, tak, które tak. nie żyją i się wypowiadają. Do, dokładnie, tak. No ja to... mam tak, że. <śmiech> Może zacznę od czegoś, do czego w ogóle nie, nie, nie mogę się przyczepić. Jest graficznie bardzo ładne. Tak, tutaj się. Kolory się mi się podobają. Granie właśnie tymi kolorami bardzo specyficzne cienie, trochę różniące się. Styl w, przy różnych opowieściach. Chyba najbardziej mi się spodobał ten, który też jest jako pierwszy przy e, historii e, Paramanowa, e, gdzie jest ta taka musztardowa żółć e, z tyłu. Bardzo, mhm. bardzo mi się to podobało. On się jeszcze pojawia przy e, historii e, karateki i chyba tyle tak naprawdę jeśli chodzi o ten, ten styl żółtawy najbardziej mi się spodobał. Natomiast historie ogólnie na pewno są ciekawe, no bo gangsterzy zawsze wszystkich interesują. Tutaj wstęp napisany przez Igora Jarka też jest bardzo ciekawy. Zainspirowały go swoją drugą książki, które też przeczytałem tak przy okazji, bo mhm. mój ojciec się strasznie jara tym tematem i ma te wszystkie książki masy. Masa, mhm. masa o tym, masa o tamtym no i to tak, tak siłą rozpędu też przeczytałem, więc gdy Czytałem spod oustych, to myślę że w przeciwieństwie do wielu osób faktycznie tych wszystkich gangsterów tutaj wymienionych przynajmniej znakomitą większość jakoś tam kojarzyłem bo być może takim małym problemem z tym komiksem będzie to że nie wszystkie postacie są tu w zasadzie znane mhm. często pojawia się jakaś historia o tak jak wspomniałeś użyję twoich słów o jakimś kolesiu który stał na bramce w klubie i bił ludzi i tak, no bo ile Paramanow jest taki, czy Pershing to są takie osoby, które w większości wydaje mi się, że ludzie znają, to na przykład no, Lulek i Słoniu. To trzeba być to, w temacie. To, to, to bardziej... trzeba, trzeba być w temacie. Jakby widać u Igora Jarka ten talent, który jest do opisywania, bo. Mm, bardzo fajnie opisuje te historie fajnie interpretuje i jakby wchodzi w ich skórę i coś opowiada. I też uczepiłem się tej pierwszej historii, ale ona mi się najbardziej podobała o, mm -hmm. o Paramanowie. E, jakby to, że on się tłumaczy z tego, że wcale nie był tym Robin Hoodem, e, za który, na którego został wykreowany, jest super. Tylko ja mam wrażenie, że jakby mi się to tak nagle kończyło, że z, z paru osób tutaj bym zrezygnował na poczet tego, żeby dostać dłuższą historię o niektórych. Bo dla mnie to były takie broszurki. I to jest chyba jedyny mój taki zarzut wobec tego komiksu, że jak już się zaczynam ciekawić postaciom, to już mam następną postać. Mhm. Ale jak na broszurki? Jak na takie małe się... albumy je, je, jest super. Jest tak. taką, Może jest trochę taką antologią o tych... Y Przestępcę. O tych polskich gangsterach? I jeśli tak do tego podchodzić, to Czas może to? też po prostu się zasugerowałem, że będzie jedna fabuła, w której jakoś losy tych postaci się, mhm. się splotą i niepotrzebnie po prostu sam sobie dopowiedziałem scenariusz, zanim, zanim go przeczytałem. Dokładnie. Jak ta siła res researchu. Tak, dokładnie. E no research tutaj bardzo widać. Znaczy no. nie naszego research. Tak no naszego research, no wiadomo. Hmm, no. Czyli, hmm. czyli nie ma. <laughs> e, bawiłem się dobrze i bardzo chciałbym też od e, tego duetu zobaczyć ciągłą formę. E, bo to, to, to jest fajne. Ale w momencie, tak jak mówiłem, kiedy mnie zaczynały interesować te postaci naprawdę, to już przechodziliśmy do następnej i no nie oszukujmy się. Losy tych postaci, które są tutaj są bardzo nierówne. No bo ciężko jest porównywać Pershinga do właśnie tam lulka i słonia, czy chociażby to no sami chłopcy z żabiej też. Tam to to był chyba taki Najbardziej równy też dla mnie, oprócz Paramanowa oczywiście. Mm -hmm. e, I jeden z, z fajniejszych e, scenariuszy tutaj, e, bo się ładnie też zamykał. Natomiast często było dla mnie, że A zginął, ale w sumie był zły, to mam go żałować, czy, czy, czy nie? Nie chodzi mi oczywiście o wybielanie gangsterów, bo to tam. Nie, tutaj nic takiego nie ma. Nie, nie, nie, nie, nie. E, jest bardzo wierna tym postaciom i. No i faktycznie mo, mo, można się wczuć w ten klimat, że mm, to mogłoby być coś, o czym mówiłyby duchy tych postaci po jakiejś refleksji po śmierci. Mhm. Więc no, ja, ja polecam, tylko nie bądźcie głupi jak my i nie nastawiajcie się, że to jest e, jakaś jedna wielka gangsterska opowieść. To jest przybliżenie postaci, o których później warto sobie doczytać. To w taki bardzo pomysłowy, jak, tak, tak. jak najbardziej atrakcyjny. sposób. Pięknie spotyk. zilustrowany, bardzo dobrze y, napisany no, i świetnie wydany sposób. Tylko że to jest właśnie zbiór krótkich historii o osobach ważnych w, m, dla historii polskiej W dla, <laughs> dla historii polskiej przestępczości zorganizowanej. O też to. I mamy jeszcze jeden komiks już tak na zakończenie tak, I na zakończenie. Wrac wracamy do superherosów na moment ale tych y lepszego sortu no tak nie dzielmy, pol nie dzielmy nas na lepsze i gorsze ale faktycznie tych komiksy się dzieli na lepsze i gorsze według mnie to jest jedyny podział który uznaję Dobrze. ponownie I wydawnictwo Egmont. Tak. Sherlock Frankenstein i Legion Zła czyli jest to historia ze świata czarnego młota Jeff Lemire, y David Rubin jest spoko i jest to Tomik który zbiera e, historię o poszukiwaniu przez córkę czarnego młota swojego ojca i e, jego kolegów i koleżanki które zniknęły e, wiadomo w czasie tam, tego kataklizmu i ona wyrusza na poszukiwanie mm, tego co może ją przybliżyć do, do losów swojego ojca i e, Zaczyna szukać Sherlocka Frankensteina, super wielkiego, z złego przeciwnika Lexa Lutora, tamtych czasów. Właściwie nie wiadomo jakich czasów, bo też jest owiany. Tego świata, powiedzmy. No tak, tak, tak. Je jest owiany wielką tajemnicą, nie wiadomo co się z nim stało. E I ona zaczyna szperać, szperać, szperać. Mhm. I kryminał się bardzo fajnie e tutaj rozkręca. Mamy jakieś poszlaki, które prowadzą do następnych, fałszywe tropy. I mamy niesamowitą plejadę postaci, która się tutaj trafia, bo mamy i metalowego minotaura, i mamy Ktulu. Czyli gościa, który został wybrany przez Ktulu, żeby być jego mm, awatarem na tym świecie. No tylko, że on mieszkał w kanałach, więc hydraulik został jego uh, tym awatarem. Mm. I to też musiało świetnie się zgrywać w momencie, kiedy ktoś to kupował w zeszytach i dostawał okładkę mm, minoli, mm -hmm. która sugeruje nie wiadomo co. Natomiast jak poznaje Cthulhu, to, to, to trochę się to może zmienić. w no, Lemir nie zawiódł. Widać, że to jest też to, co on chciał pisać, bo tak jak e, kiedyś w starym, starym wywiadzie dla jeszcze wtedy DC Multiverse, e, powiedział, że on uwielbiał postacie ze złotej ery i marzy mu się napisanie czegoś, tak właśnie w klimatach Phantom Strangera e, i tak dalej. I to czuć w, i w czarnym młocie, i tutaj, że to są te postaci, które już we współczesnym świecie superherosów nie mają racji bytu ale tu się bardzo dobrze to odnajduje. No graficznie jest super oczywiście no bo jak żeby mogło być inaczej. Postacie są fajne wyraziste intryga jest e, dobrze opisana. E, no jest to naprawdę naprawdę dobra. To jest taka zabawa konwencją prawda to nie jest jakiś Pastycz, czy coś ten tam... nie, no, nie, wy... w, ża w, ża w żadnym wypadku. Wydaje mi się, że. Znaczy, ja tego komiksu jeszcze nie czytałem, więc zaraz e, zadam ci jeszcze jedno takie pytanko, mm, ale często o czarnym młocie i tych seriach pobocznych słyszę, że to jest historia, która ma, owszem, ręce, nogi i jest fajna, wciągająca, ale przede wszystkim to jest takie ta, ta, taka piaskownica, gdzie Jeff Lemire po prostu ma swoje grapki i się totalnie bawi. Wszyscy jest... dobrze, że mu nikt nie przeszkadza, bo dzięki temu jest dalej dobrze. Mhm. I e, tutaj mamy cztery zeszyty Sherlock Frankenstein i e, dwunasty numer Black Hammer. Tak i właśnie. Do tego chciałem nawiązać, zadając takie pytanie, ponieważ właśnie jest tutaj ten dwunasty numer Black Hammera, bo y, zauważyłem, że du dużo osób, które sięgnęło po czarnego y, młota w wydaniu Egmontu, zdziwiło się, że nie ma tego jednego zeszytu w, w drugim tomie. Ono się pojawia, Ten zeszyt się pojawia tutaj plus ta cała miniseria. I Moje pytanie jest takie, czy, czy gdy, gdyby ktoś pominął ten komiks, y, jak sądzisz? To, czy, to czy to jest taki czy to nie jest taka... straciłby sensu czarnego młota, mhm. ale straciłby bardzo fajną historię rozwijającą ten świat. To nie jest jeszcze ten, no i mam nadzieję, że nigdy nie będzie. To nie jest ten moment, kiedy jak masz jakieś wydarzenie w dużych tak zwanych wydawnictwach. Że musisz czytać jakieś 16 tainów, nie żeby wiedzieć w ogóle, co się dzieje. Mhm. E, tutaj jest po prostu no, tło tego świata, który sam z siebie jest ciekawy, a to jest właściwie ten drugi świat, gdzie ich nie ma, no bo są, są gdzie indziej. Mhm. E, więc to jest jakby taka podseria. Stracisz fajną historię i jakieś informacje, zwłaszcza wobec tam Czarnego Młota i paru innych osób, tego, co się wydarzyło, jak wcześniej to wyglądało i no będzie po prostu słabiej. Ale to nic nie... się nie stanie jak go nie właśnie, ja, ja, właśnie. Jak go nie O, o nie to, to, nie, to nie jest rzecz, którą trzeba. Znać. Nie, bo Tylko... to jest też tak naprawdę może będzie miało jakiś wpływ później w przypadku czarnego młota, ale to jest zamknięta historia. I bardzo fajnie i takie tajiny szanujemy. Mhm. A nie te. dokładnie, bo mają coś wnieść, wzbogacają, ale Właśnie wzbogacają, a nie pchają fabułę do przodu. I nie każą ci po niego sięgnąć. Tak dokładnie, bo je, jeśli masz coś co jest powiedzmy nieobowiązkowe, ale bez tego nie masz jakichś informacji, które pchną fabułę do przodu i pozwolą ci ją zrozumieć, to to jest kiepski tain, moim nie. zdaniem. Tain może rozwinąć coś ciekawego i tyle, bo paradoksalnie bardzo fajnymi tainami, chociaż nie czekają, tam te niektóre bardzo mąciły. Flashpoint. Miał tajny, które były naprawdę ciekawe, jak mm -hmm. na przykład Batmana, mm -hmm. ale były też tajny, które były potrzebne do zrozumienia historii, jak Aquaman czy Wonder Woman, niestety. Mm -hmm. Natomiast te, które nie były związane, były najciekawsze, które po prostu ci świat opisywały. Jako przykład takiego wydarzenia, które miało masę tajinów i absolutnie żadnego nie trzeba było czytać, to podam Convergence. Kon Mhm. Bo to nie wiem czy pamiętasz tam było 26 tajinów po dwa numery. No bo było I, tego sporo. I nie, w ogóle żadnego nie trzeba było czytać żeby zrozumieć historię tą najważniejszą mhm. I, te, i to ta, takie podejście do serii pobocznych rozumiem. A pamiętasz jak Civil War pierwszy wygląda? Ja cały czas powtarzam że Civil War nie da się czytać bez tajinów bo ta historia jest wtedy bez sensu mhm. ale Komiks ten ma, ma, swoich, ma swoich zwolenników. Nie krzyczka. I z tego, z tego co słyszałem, bardzo dużo osób nie, nie widzi potrzeby sięgania po, po tajny. Mhm. Natomiast Sherlock Frankenstein jest tajnym, ale jest fajnym tajnym. Tak. I, I warto po niego sięgnąć. Właściwie spin-off niż tajny, jeśli już tak ich słów używać. Mhm. Opisujecie więcej o świecie czarnego mota i warto go przeczytać, bo dalej jest dobry cena okładkowa 49,90 wydanie takie samo jak jak poprzednich odsłon czyli okay. mi, miękka oprawa wszystko jest, wszystko jest fajnie polecamy tak. No i co? I na dzisiaj kończymy dajcie znać w komentarzach co sądzicie o Antmanie i o Osie co sądzicie o młodych tytanach jeżeli pomimo szerzącej się nienawiści wobec tego tytułu zdecydowaliście się pójść do kina i yy, yy, yy, słyszymy się za dwa tygodnie dokładnie dziękuję znowu za dwa tygodnie a później z dokładnie tak. tak chyba tak Jakoś tak. Także Ju... siak. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć.